or unearthly, baffling questions, astounding questions that not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world as different from us as one pole from huh? the other. If we can only communicate with it. see. What happened, Doc? In the greenhouse, I was working. I couldn't see. Yeah. Then, then a blast of cold air, and I heard Olson scream. Come here. Get in the corner. Now hold this in front of you. Stay by the light switch. 1.9. Needle's hit the top. <laughs> Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. No i proszę się przedstawić przed milionami słuchaczy. Gdzie byłeś, jak Cię nie było. No już, już zdradziłeś na naszym Facebooku, gdzie byłem i co robiłem. Um, no to pewnie będziemy o tym mówić. Ja tylko powiem, że dzisiaj zajmujemy się filmem Coś z Innego Świata, Think from Another World, klasyk z roku 1951, ale zanim... O tym filmie. A to w związku z tym, że wczoraj była premiera światowa, nie polska, tego, w znaczy trzeciej wersji tego filmu, dlatego postanowiliśmy się mhm. tym zająć. Ale zanim o tym filmie, to rzeczywiście może parę słów na temat mm, premiery Star Wars na Blu-rayu. Poprosiłbym cię, wspólnie tutaj się tym zajmiemy. No mhm. cóż, podobało mi się. Wczoraj oglądałem po raz. No wróciłem do tego boksu i zacząłem znowu od mrocznego widma. Dziś, jeśli mi się uda, to odrobię atak klonów, a jutro zakończę nową, nową trylogię o oglądaniem Zemsy'ów, jeśli mi się to wszystko uda i powiem ci, no, no, że wymiękam po prostu przy tej jakości. No wymiękam. No, można grzmić, można życzyć lukasowi śmierci, ale kurczę, no to jest wypas całkowity. Powiedzmy yy, może kilka słów, bo ty oceniałeś ten pakiet dla portalu Stop Jak Jakbyś mógł po tylko zwrócić uwagę na takie naj. naj, naj, naj no jak to powiedzieć? No plusy i minusy o to chcę powiedzieć tego, tego wydania. <śmany> no to zacznę może od plusów. Znaczy powiem co osobiście dla mnie było najważniejsze. <śmany> Jakby chciałem ten boks pozyskać ze względu na jakość samych filmów. Nie dodatki interesują, ale nigdy mnie aż tak nie kręcą, jak, jak wielu, nie? Że, że kupują filmy głównie dla dodatków. Oczywiście to przyjemność dowiedzieć się czegoś więcej z materiałów dodatkowych, no ale najważniejsze jest po prostu, najważniejsze dla mnie są same filmy i ich jakość. No i uważałem, że po prostu film nigdy nie mnie nie zawiodło. Już na DVD te Gwiezdne Wojny wyglądały bardzo dobrze. Indiana Jones, która też przecież przez niego została zrobiona, też prezentuje się całkiem nieźle a na Blu-rayu no to jest y, wszystko no, po prostu wypasione, no, że, tak się, że tak się wyrażę. E, w, oglądałem kilka dni wcześniej przed y, wrzuceniem tego boksu y, po raz kolejny y, doktora Żywago oglądałem Casablanca, oglądałem y, Obywatela Kane'a, y, oglądałem też nowsze filmy, ale ta jakość dźwięku w Gwiezdnych Wojnach jest nieporównywalna. Oczywiście y, podobno na zachodzie ta jakość dźwięku jest jeszcze wyższa, jeszcze lepsza, no ale mamy w Polsce naprawdę piękne i bardzo dobre wydania. Oglądałem ten film z dubbingiem i oglądałem w wersji oryginalnej i ta jakość dźwięku przy dubbingu jest, jest nieco gorsza, ale też nie jest zła. I po tych komentarzach, które można właśnie przeczytać na stopklatce użytkowników, którzy w ręku nie mieli Blu-raya, ale już grzmią na Lukasa, że w ogóle jakiś nam dał półprodukt i że polskie wydanie jest fatalne, no sorry, ludzie, opamiętajcie się, najpierw zobaczcie film, e, zwróćcie uwagę na e, jakość, e, a później e, oceniajcie. No to jest po prostu... No sorry, ja po prostu czegoś takiej taki krytyki całkowicie nie przyjmuję. No Ach, dobrze, zaczynam się irytować, więc yy, weznę trzy oddechy i przejdę do porządku dziennego. Puh. Puh. Puh. Puh. Puh. <laughs> tak więc yy, to wydanie naprawdę... Zgodne polecenia. Tak jak napisałem w tej recenzji na stopklatce tego wydania, że na tym wydaniu powinno się testować yy, kino domowe. Naprawdę, to co oznacza kino domowe można dopiero poznać właśnie po tym wydaniu Blu-ray. żadnym innym. A mam wiele już Blu-rayów u siebie w domu, wiele oglądałem i naprawdę jakość tych filmów jest nieporównywalna z żadnym innym. I biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za to, co mówię. No. Wiesz co, nie wiem, czy to napisałeś w tej recenzji, bo, czy, czy, czy powiedziałeś bezpośrednio do mnie ale pamiętam taką rzecz, uważam bardzo mądrą, którą od ciebie słyszałem a propos tego wydania. I a propos tego, co mówiłeś o tym, że no, są fani, którzy chcą życzyć Lukasowi śmierci w związku z tym, że on ciągle coś tam zmienia w, w, ty, w tych uh -huh. swoich filmach, łącznie z oryginalną sagą. Powiedziałeś coś takiego, że Lukas tak naprawdę nigdy tego filmu nie skończył, on go ciągle robi. To, napisałem, napisałem to. No, no. właśnie, wiesz no, co, no, trudno to się z tym nie zgodzić. No. No. Ale wiesz co, myślałem też a propos tego właśnie, że ludzie tam się wiesz, wyłapują te wszystkie fragmenty, które no powiedzmy są fragmentami dodanymi, albo na przykład no, naj, największym problemem dla, dla ortodoksyjnych fanów, do których ja na przykład się nie zaliczam, ale problemem właśnie ortodoksów było to, że w powrót Jedi mm, Vader czy Wejder krzyczy no kiedy. Imperator. I co z tego Jacek? I co z tego? Mhm. Ja bym tego nie wychwycił. Ja też nie należę do ortodoksyjnych fanów. Lubię ten film, ale ostatni raz go oglądałem może z 3 lata temu, czy dwa. Nie wiem, nie, nie pamiętam, no ale nie jest tak, że oglądam go systematycznie co miesiąc, czy co, pół, czy co pół roku. Te zmiany są czysto kosmetyczne. One nie zaburzają w ogóle dramaturgii tych filmów. One są rzeczywiście poprawione i, i ten. Ale założę się, że 99% tych osób, które wypowiadają się na przeróżnych forach internetowych, nie nosi w pamięci pierwotnej wersji tych filmów. Ale jest to doskonała okazja, żeby grzmieć, żeby buczeć i żeby życzyć komuś śmierci. To jest idiotyzm. To jest po prostu idiotyczne. Wiesz co, yy, powiem... Bo to jacy zakompleksieni ludzie e, <śmiech> zaczynają się wypowiadać, e, zaczynają udawać znawców w ogóle tematu, znają się po prostu na wszystkim, wiedzą dokładnie, co oznaczają takie technologiczne terminy dotyczące dźwięku. Naprawdę, mamy w tym kraju doskonałych znawców tematu. <śmiech> Wystarczy poczytać fora internetowe. Naprawdę, znają się na wszystkim, Wiesz co, dla mnie przede wszystkim... Znają te filmy y, lepiej od ich autora Wiedzą, co jest dla nich lepsze Wiedzą, jakie zmiany technologiczne są na miejscu, a jakie nie e, Że polskie wydanie jest B W ogóle to jest śmieć i nadaje się tylko do kosza to ale go nie oglądali, nie? Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że jakby najbardziej to, co mnie, no, no. jakby po tym, co ty mówisz i to, co mnie oburza, to często są to głosy ludzi, którzy nie widzieli um, no, tego nośnika, no, nie widzieli tego filmu na, na, na Blu-rayu i opierają się na przykład na tym, że widzieli dodatki, które są na tym, um, w tym wydaniu na YouTubie. No dla mnie to jest poniżej pasa w ogóle, wiesz, mówienie o tym, że ktoś widział to samo już na YouTubie wcześniej, no okej, okay, no. no być może tak. Wiesz co, ale... Wiesz co, e ja na przykład ten Widziałem ostatnio pocztówki z sobotu nie? I wiesz co, mi się Sopot nie podoba Nie podoba mi się wiesz. Wnioskujesz z pocztówki ja, Nigdy tam nie byłem, nie? ale nie podoba mi się To co mi ludzie mówili i co widziałem na pocztówkach No to muszę ci powiedzieć, że nie Że Sopot jakoś mi nie odpowiada Atmosfera tego miasta Że to nie jest jednak miasto, w którym chciałbym żyć no. Nie byłem w nim nigdy Ale tak mi się po wydaje Po pocztówkach no. tak wnioskujesz Tak, tak no to, jest, to jest wiesz, tak, tak merytoryczna dyskusja jak przy tym jak mówić o dodatkach umieszczonych na YouTubie, mm -hmm. a, a dodatkach tych samych dodatkach umieszczonych na Blu-rayu. Poza tym mm -hmm. nie wierzę w to, że rzeczywiście tutaj się jednego konkretnego postu, który się ukazał na, na stopklace. Ja nie sądzę, nie weryfikowałem tego, żeby rzeczywiście te dodatki znajdowały się w całości na YouTubie, bo to jest z technicznego punktu widzenia nawet niemożliwe w kilku wypadkach. Powiedz powiedz o tym, Patryku. To jest ciekawe. Mm -hmm, dlaczego? Ponieważ na Blu-rayu mamy mm, okazję do, przyjrzeć się dokładnie każdemu mm, pojedynczej postaci, kostiumowi, e, gadżetowi. Możemy oglądać zbliżenia e, tych gadżetów, czy e, rekwizytów będzie tutaj terafniejsze określenie. Możemy obrócić o 180 stopni. Posiadamy na Blu-rayu różne funkcje, które nam umożliwiają naprawdę przejrzenie e, każdego rekwizytu z, z osobna. Na YouTubie to jest niewykonalne, ponieważ YouTube nie posiada jakby takich y, funkcji. No więc o czym ta w ogóle dyskusja? Pominijmy ten wątek, bo jak słyszysz mój podniesiony głos, to możesz jakby podejrzewać, że znowu zaczynam się irytować, ale Dobrze. irytuję się po prostu głupotą, tak, tak. zwyczajną głupotą. Ja, no. ja tylko chciałem powiedzieć, że byłem w Sopocie i bardzo mi się to miasto podobało. Możliwe, że tak jest. No. Znaczy. Ale wiesz co, zakończę no chwilę, to że... tak, wiesz. Y, y, y, to jest taka różnica, jak no, i Trabantem, i BMW można dojechać do, o, do Krakowa. Mm -hmm, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No i tak y, y, i, tym, i tym dojedziesz. Co, ja, ja jeszcze... Tylko jednym, mm -hmm. jednym pojazdem dojedziesz z przygodami, a drugim dojedziesz po prostu z uśmiechem na, na buzi. Dokładnie. Wiesz co, chciałem zakończyć tak filozoficznie, pomyślałem o tym, o tych zmianach, to o czym napisałeś, że Lukas ciągle mm -hmm. pracuje nad tą sagą, że to nie jest skończone według niego, no i bo ma do tego prawo stać go na to, ma pieniądze, ma czas, niech to robi. I pomyślałem sobie tak, wiesz co, szukając jakiejś analogii, w latach 50 sam Charles Chaplin zaczął na nowo udźwiękawiać swoje filmy, mm -hmm. niemie. Pisał do nich muzykę. Mało tego, Golden Rush, czyli Gorączka Złota, została niejako na nowo zrobiona w tym sensie, że pousuwał Chaplin w latach 50. wszystkie plansze z napisami i wprowadzono zamiast tych plansz narratora. Ja ten film mhm. uważam za cudowny, zresztą no, trudno tutaj dyskutować, czy, czy, czy, czy, czy Golden Rush jest filmem genialnym, czy tylko po prostu bardzo dobrym. Natomiast ja ten film mhm. pamiętam właśnie w tej wersji zrobionej przez Chaplina, nie tej oryginalnej, właśnie z nową muzyką i z narratorem, bez plansz i powiem ci, że ogląda się to fantastycznie, dlatego, że nie ma czkawki takiej, że mamy obraz, mamy planszę, mamy obraz, mamy planszę, tylko płynnie film idzie do przodu i też można mieć tu zastrzeżenia, wiesz, dlaczego Chaplin wziął się za filmy, które były skończone w latach dwudziestych, wziął się za nie po 30 latach i yy, można powiedzieć, no zabijmy Chaplina, dlatego, że spieprzył swoje filmy, yy, nieme. Wiesz, szukałem jakichś takich analogii, może to jest daleko posunięta yy. sprawa, ale ale no, wiesz, jakby ciężar jest podobny, nie? Że, że ktoś wraca do filmów i robi z nich coś nowego. Jacek, to co reprezentuje Lukas, to nie jest charakterystyczna postawa dla twórców w ogóle. Ja pamiętam przed półtorej roku rozmawiałem z Carlosem Sauro i zapytałem go o, o stosunek do jego wcześniejszych y, filmów. On mówi, że po premierze w zasadzie przestaje się nimi interesować. I to jest charakterystyczna postawa dla twórców, którzy robią film, wykonują swoje zadanie i później jak ten film funkcjonuje, jak żyje, to ich specjalnie nie obchodzi. Tymczasem Lukas... Yy, Zżył się chyba w takim mocnym stopniu ze swoimi filmami, że wciąż nad nimi pracuje. To nie jest dla niego właśnie dzieło skończone, to o czym y, pisałem. To znaczy otacza je taką niezwykłą troską, a mógłby tego nie robić, bo doskonale y, jest świadomy tego, że te filmy zarabiają wciąż na siebie. On je mógłby odświeżyć, w ogóle nie patrzeć y, na to, co można dodać, co można zmienić i tak dalej. Ale on je naprawdę pieczołowicie analizuje i dokonuje tych zmian, żeby dostosować chyba do nowej publiczności. Ale on nie zmienia ich tak, wiesz, te zmiany nie są tak daleko posunięte, że po prostu się dziwimy. O, rany Boskie, to są zupełnie inne gwiezdne wojny. Ach. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to, to no. powtórzyłeś słowa Lukasa. Rzeczywiście on, tworząc te nowe trzy części które chronologicznie są pierwsze, powiedział, że tak naprawdę on robi je dla nowego pokolenia fanów, a tym pokoleniem jest zapewne średnio wieku, wiesz, 12-15 lat. Tak, i to widać, wiesz. Mm. Wczoraj jeszcze zdążyłem sobie puścić kawałek ataku klonów, tak oglądałem i, i, i tak myślałem sobie na to, że ja oglądam grę wideo, nie? <śmiech> troszeczkę. Mm. W Mrocznym Widmie aż tak, yy, aż tak wielkiego wrażenia nie miałem, ale tutaj mam... Bardzo takie właśnie silne przekonanie, że rzeczywiście te efekty specjalne poszły tak daleko, jest ich tak wiele, że ten film w zasadzie przestaje być filmem w pewnym momencie i staje się właśnie taką grą wideo. Ta fikcyjność tego świata jest bardzo silna. Mnie to osobiście przeszkadza, bo w nocnym widmie jeszcze się, pojawiają się postaci kukiełki. Troszkę postaci, które noszą na sobie gumowe kostiumy. Nie? No. W ataku klonów już tego nie ma. Dlatego ten film, no i ja generalnie no, nie przepadam za tą częścią. Zresztą w tych dodatkach, które się znalazły na boksie Blu-ray, Lukas mówi coś takiego, o Imperium kontratakuje, że zawsze druga część jest taką częścią pośrednią, w której niewiele może się wydarzyć, która jest takim łącznikiem między pierwszą, a ostatnią częścią e, trylogii. Tymczasem w, w Imperium kontratakuje udało mi się w, jakby zbudować y, dramaturgię, y, wprowadzić y, czy rozszerzyć y, wątki, mówi, ale musieli się nad tym na, rzeczywiście napracować, bo tym punktem kluczowym jest y, wyznanie Dalta Vadera do Lucas Skywalker'a, kiedy mówi mu jestem twoim ojcem. Nie? No i całość jakby w początkowej fazie była, y, z, filmu była zbudowana w, o, wokół tego zasadniczego wyznania. Natomiast w Ataku Klonów nie ma, nie ma zbyt wiele. Nie? Ten film się, jakby jest wątek miłosny, który jest tutaj ważny, ale, ale no niewiele się dzieje i tutaj rzeczywiście ten film jest troszeczkę taki pustawy, ale to jest moja bardzo subiektywna e, ocena. Wiesz co, wydaje mi się, jak już tak oceniamy te wszystkie sześć y, części, sześć filmów, to wydaje mi się, że no, też w moim odczuciu Atak Klonów jest najsłabszą częścią ze wszystkich tych sześciu. Tak, tak, się tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak. Ale skupmy się jeszcze na tym wydaniu. Ach, trochę, trochę zajmiemy wam czasu, nim przyjdziemy do naszego filmu. Już mówimy prawie 15 minut, ale no, warto, warto Patryk rozmawiać. Patryk zniknął na chwilę, więc ma prawo do teraz, żeby, żeby się usprawiedliwiać. Dajesz. Mhm. No. E, więc jakość tych filmów, to, że ona została dostosowana do nośnika Blu-ray, dostrzeżemy w zasadzie, czy docenimy wraz z tymi starszymi częściami. Bo tutaj zachodzi naprawdę duża bardzo różnica pomiędzy wydaniem Blu-ray a wydaniem DVD. Tylko w taki sposób nie odczujemy, kiedy, w takim stopniu nie odczujemy, kiedy oglądamy pierwsze trzy części, pierwsze chronologicznie jakby trzy części, bo te filmy są po prostu młodsze. Natomiast w, w części czwartej, piątej, szóstej widać bardzo wielkie ingerencje Lukasa w, i tą poprawę po prostu obrazu. Też dźwięk, no po prostu dźwięk z naprawdę. Ja muszę go bardzo mocno przyciszać, żeby, żeby nie pobudzić współmieszkańców. I dodatki, i dodatki, które są różne bardzo. No to trzeba jakby ten, parodie niektóre są doskonałe, jak na przykład ta, kiedy pojawia się prezydent Bush. Są doskonałe fragmenty z Saturday Night Live. Z Natalie Portman, czy, czy Willem y, Ferelem. No, więc dodatki są y, y, przeróżne, ale jest ich mało mimo wszystko. Niedawno oglądałem y, film dokumentalny poświęcony New Age, gdzie odwołują się do Star Wars i mówi się w nim o tym, jak wykorzystuje ten New Age właśnie saga George'a George Lucasa. Bardzo interesujący materiał, nie poświęcony tylko Gwiezdnym Wojnom, tylko poruszającym ten wątek w pewnym stopniu. Natomiast właśnie takich, takich filmów mi zabrakło troszeczkę, w tych, które by ujmowały nie tylko fenomen Gwiezdnych Wojen, ale też by je pokazywały z bardzo różnych punktów widzenia właśnie takiego religijnego, społecznego, kulturowego. No. Troszeczkę mi zabrakło takich ogólnych materiałów o Gwiezdnych Wojnach, jak ten film funkcjonuje, jak może być analizowany. To tyle. Chyba. Już czy, się tak się czy to jest największym minusem? Bo powiedziałeś o plusach, a powiedz jeszcze o jakimś największym zaskoczeniu na minus, jeśli chodzi o ten pakiet. Wiesz, to, Według Ciebie. Nie wiem, czy to największe zaskoczenie, ale na pewno nieprzyjemne. Rozwala się po prostu opakowanie. I naprawdę nie trzeba długo czekać, nim, nim to nastąpi. Bo już to tyg po tygodniu zaczęło mi się rozchodzić, a koledzy redakcyjnemu e, no też, więc nie, nie, nie jestem przypadkiem odosobnionym. Więc jest to słabe. Prawda? No. Yy, no i tyle, no pff, wiesz, dbam o to opakowanie, dbam o, o to wydanie, żeby nic mu się nie stało, no a mimo to o, się rozłazi, no ale jeżeli chodzi o same płyty, no to pff, hula, gra i trąbi, przyniosłem kino do domu. No. Mhm. Więc ja powiem od siebie, że dokładnie 7 dni, tydzień trwało <śmiech> moje wahania, czy kupić ten pakiet, bo się zarzekałem, że oczywiście nie będę go kupował, więc wytrzymałem dokładnie 7 dni. To i tak jest bardzo dużo, uważam, jeśli chodzi o ćwiczenie swojego kręgosłupa i, i portfela. Natomiast po tygodniu oczywiście, no nie wiem, oczywiście, no mówię, tydzień, ty, tydzień w gorączce, wiesz się miotałem w domu, tam moi domownicy mówili, polewali mnie wodą i zimne okłady, że Jacku wytrzymaj, ale no trwało to tydzień, kupiłem ten pakiet. Ym, wiesz co, nie widziałem już wszystkich dodatków, więc nie będę się wypowiadał na temat całego pakietu. Ja tylko powiem szybko, co mnie zaskoczyło, to jest też szczegół, ale na minus. Ym, ja pamiętam to jakby, już za dwa razy o tym mówiłem i powtórzę to pewnie po raz trzeci, ale pierwszy raz słuchaczy. Dziwi mnie... Ym, Różnica, jeśli chodzi o początki uh -huh, sagi tak. tej nowej, trzech części i starej. To znaczy stara część, ten słynny początek, kiedy pojawia się typografia Star Wars i potem epizod czwarty, to wszystko jest w języku angielskim. Natomiast nowe części, trzy nowe części, mówię o nowych w sensie um, 1, 2, 3. realizacja. Uh -huh. Tak, jeden, dwa, trzy. Mamy polskie napisy, zamiast Star Wars na początku mamy... Napis Gwiezdnej Wojny, i później epizod pierwszy i polskie napisy. Wiesz co, O tyle to boli, ja wiem, że to jest szczegół, ale wydaje mi się, że te fonty w tym perspektywicznym takim rzucie w, polskim, w polskiej wersji nie za bardzo się sprawdziły, bo jakoś dziwnie są poukładane. To znaczy są jakieś takie przerwy, takie szczerbate zęby wychodzą trochę, a w wersji amerykańskiej czy z angielskimi napisami jakoś ładniej to wszystko jest poukładane. Pomijając tę kwestię, to dziwi mnie, hmm, że nie zadbano o tą różnicę, bo ja na początku myślałem, kiedy włączyłem sobie Mroczne Widmo, że popełniłem błąd przy odpalaniu wersji językowej i pomyślałem sobie, że wrócę do menu i spróbuję włączyć wersję angielską, natomiast nie ma takiej możliwości i musimy oglądać te, te lecące żółte napisy w kosmosie po polsku, a po trzech częściach po angielsku. I ja wiem, że to jest szczegół y, i nie burzy oglądania samego filmu, ale no brak jest tutaj jedno, y, jedno, jednego myślenia o tym, no, jak, jakiejś jedności w tym wszystkim, nie wydaje się? Mhm. Tak, są też błędy w tłumaczeniu, nie, nie, nie ma konsekwencji. No tak, są, są rzeczywiście błędy, są luki, ale wiesz, na co zwróciłem uwagę? Wczoraj włączyłem sobie po, po trzech tygodniach, chyba, jeśli dobrze pamiętam, właśnie Mroczne Widmo. Wrzuciłem płytę ponownie do tego samego odtwarzacza. I wiesz co? On mnie zapytał, czy kontynuować. Mm -hmm, mm -hmm, Czujesz? Mm -hmm. Ja się jeszcze z tym nie spotkałem. Jaka oh. jest pamięć w ogóle tego? Po trzech tygodniach, tak, wrzucam, tak, tak, wrzucam ja tą płytę. Mhm. Mm ja to miałem przy innych jakichś blu-rayach. Ale tak, to jest fajna tak, funkcja. Tak, tak. I to tak samo jest z dodatkami. To znaczy wrócić w miejsce tak, dokładnie, dokładnie takie... No i, to jest, uh -huh. to jest, <głos》> I to jest, wydaje mi się, plus na kupowanie tego filmu na blu-rayu i nie oglądanie go na YouTubie. <głos》> no. Ja jestem zadowolony oczywiście. Nie bo nie widziałem wszystkiego, obejrzałem te parodie. Moim faworytem, jeśli chodzi o parodie nie Wojny, to chyba jest prawie półtorej godziny tych parodii. Uh -huh. Gdzieś około godziny na pewno. Nie, półtorej godziny. Moim faworytem uh -huh. jest... ile? Półtorej godziny, dokładnie. No właśnie, moim faworytem jest zupełnym jest Chicken, y, czyli animacja poklatkowa. Bo one jako jedyne się porodujące. wyżywają na Gwiezdnych Wojnach. Inne są bardziej takie tak, zachowane. Tak, dosyć mocne to jest. Mhm. To, to, to, to, to mi się dosyć podobało. Patryku, jeśli jeszcze coś o Gwiezdnych Wojnach, to ja proszę bardzo, a jeśli nie, to ja bym chciał jeszcze, y, bo jesteśmy winni to słuchaczom, ponieważ trąbiliśmy o tym w podcaście mhm. i pisaliśmy na Facebooku, jesteśmy winni również przynajmniej w dwóch słowach omówienie Mm, takie wstępne nawet yy, ukazania się obywatela Keina na Blu-rayu w Polsce. Tak, tak, jesteśmy winni. A co o gwiezdnych wojnach? No, rozbijajcie swoje skarbonki. Naprawdę. Warto. warto. Nawet jest, jeśli nie jesteście fanatykami na punkcie gwiezdnych wojny, ale je po prostu lubicie i chcielibyście zobaczyć w dobrej jakości, no to warto rozbić swoje skarbonki i wydać. Albo komuś prezentować święta za trzy miesiące. No, ale jeśli nie, no to można zobaczyć Mroczne Widmo już w lutym następnego roku w kinach w wersji 3D, bo to już jest pewne, że ten film trafia do kin w wersji 3D na początku przyszłego roku. Już pojawiły się nawet pierwsze plakaty. No. Wow, czyli, czyli z Nowym Rokiem 2012 Gwiezdne Wojny po raz kolejny w kinach w stereoskopii. Tak, zobaczymy. Tu, tu będą zmiany. O Boże, tego Lukasa zlinczują. <głos> tak, Jar, Jar Binks w 3D będzie miotał swoimi uszami na ekranie. Dobrze, no to Dobrze. możemy przejść chyba do obywatela Keina. <głos> tak, pomówmy o naszych zaskoczeniach, naszych oczekiwaniach i, i, i co zostało z mm -hmm. tego. Yy, wiesz co, ja zobaczyłem Obywatela Kane'a tydzień temu, a nie dalej niż wczoraj zobaczyłem yy, Casablankę. Yy, mamy 41 i 43 rok i te filmy są tak samo niemal wydane. znaczy jakość jest bardzo dobra tych filmów, ale wszystkie są w formacie rzeczywiście 4 na 3. Na co ty zwróciłeś mi uwagę. Jest błędna informacja, znaczy jest 16 na 9 napisane na opakowaniach obydwu filmów. Ale zarazem też jest podkreślony format akademicki, Tych, więc to raczej tak się pokrywać nie może. Także no jest, jest niestety format 4x3 i jaki jest, co zaskakuje negatywnie, to jakość dźwięku jest mono 1.0 niestety. Przykro. I to są właśnie te rzeczy, no, które dywagowaliśmy, można wrócić do naszy, naszego epizodu, kiedy no, wręcz byliśmy pewni, że będziemy mieli dźwięk stereofoniczny 5.1 i obraz 16 na 9, to się nie sprawdziło. Mamy tak naprawdę film, jeśli chodzi o tę stronę, m, tak, w takiej wersji oryginalnej, jak był prezentowany w 1941 mm -hmm. roku, po tej stronie się nic nie zmieniło. Natomiast na pewno ogromnym plusem jest to, że możemy zobaczyć ten film w bardzo, naprawdę bardzo dobrej jakości obrazu. Ja tego filmu jeszcze w takiej jakości nie widziałem. Ja wspominałem, że widziałem go na, jak ty, na taśmie 35 mm, która była strasznie zniszczona. Widziałam go na wersji DVD, ale o tym lepiej w ogóle nie mówić, bo wersja DVD wydana w Polsce była po prostu skandaliczna. Powinna zostać dopłacane, powinno być dla ludzi, którzy chcą się decydować na ten film, żeby mieć go na tym nośniku. No i teraz oglądamy film w transferze 4K do nośnika Blu-ray. I to robi wrażenie, naprawdę ten film się ogląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość obrazu. Mm -hmm. Tak. Co do dodatków, ja tobie wspominałem, oglądałem, nie jest tego bardzo dużo, no mamy karty reklamowe, to jest taki dodatek do dodatków. Nie kręcą mnie takie gadżety, można jeszcze, sobie... że nie kręcą. Kręcą cię? Mhm. Mm nie, ja pytam ciebie, Zadam pytanie, czy się, ja zaraz powiem, co mi robi, co mi kręci, ty powiedz, czy cię to kręci. Nie, w ogóle mnie to nie przekonuje, no wiesz, no, odpakowałem płytę, karty gdzieś tam leżą, niech sobie leżą, no, ani się nim specjalnie nie przyjrzałem, no, nie wiem, po co takie dołączenie. No, gdyby tego było więcej, no to możliwe, że zwróciłbym uwagę i rzeczywiście byłoby to full wypas, bo też powinniśmy zaznaczyć, że mamy do czynienia z innym wydaniem niż te, które się ukazało za granicami. Wydanie jest o wiele bogatsze w dodatki. Natomiast jesteś chyba wyposażony, jeśli dobrze pamiętam, w drugi film od Sona Welsa, wspaniałość Ambersonów. Tak, tak, no. tak, tak. tak. się. Natomiast wiesz, co ja chciałem wspomnieć, wydawcą tego filmu jest Galapagos i to jest plus o tyle, że mamy tłumaczenia polskie, napisy do, no do filmu oczywiście, ale również do dodatków. I świetnym dodatkiem jest komentarz historyka filmu, on trwa godzinę i kilka minut z kawałkiem. Nie jest to komentarz do filmu, w sensie, że oglądamy film, mamy komentarz, tylko jest jakby to osobna rzecz. Mamy planszę informacyjną, taki plakat lub raczej to nie jest plakat, tylko taki, taka zatrzymana klatka z czołówki filmu. I pod to opowiada nam historyk, więc oglądać nie ma co, raczej słuchać i czytać napisy. I tu jest właśnie mały problem, o co nie zadbało Galapagos. Znaczy, no nie wiem, czy by sobie jakoś można mogło poradzić. Otóż te napisy polskie nakładają się na tą planszę informacyjną Citizen Kane, tam RKO Motion Pictures. Ja oglądałem, przyznaję ten dodatek m, około 22, tam późno, znaczy się późno, na no wieczorem. Może byłem zmęczony, ale naprawdę wymieniłem. Znaczy, nie byłem w stanie y, odczytywać tych polskich napisów, które ewidentnie nakładały się na napisy z tej oryginalnej klatki filmowej. Teraz nie powiem, czy, bo nie mam tego przed oczami tak wyraźnie, czy jeśli podniosłoby się te polskie napisy do góry, bo często tak się robi, czy to by uratowało sytuację, ale wydaje mi się, że najprostszym zabiegiem byłoby po prostu obok polskich napisów również włożyć czarne obwaru, ob, obwalutki, jakby do tych napisów polskich zrobić, zrobić taką makietkę czarną, żeby dało się je czytać bo no, nie wiem, może już się starzeję i mam problemy ze wzrokiem, ale naprawdę męczyłem się, a, a, a sam dodatek, sam ten komentarz jest arcyciekawy do, do, do, do filmu Obywatel Kane, więc no, tu jest, to jest mały taki zgrzyt, jeśli chodzi o, o ten dodatek. Ja pamiętam, ty mi mówiłeś, że ktoś narzekał na to wydanie, że zbyt jest wypieszczone, zbyt jest... Ym wyłagodzone i przypomina trochę film Soderberga Dobry Niemiec, prawda? Ale nie, to, to nie była krytyczna uwaga względem Aha. filmu, tylko, że taka jest jakoś obrazu, raczej zachwalana, tylko, że ta jakość właśnie przypomina mhm. film Soderberga Dobry Niemiec, o którym wspomniałeś. Wiesz co, ja też bym przestrzegał, bo często jest tak, że ludzie oceniają te stare filmy, właśnie Casablanca czy, czy, czy na przykład Obywatela Kane'a, że ojejku, on jest widać, że jest tak wypieszczony. Ludzie myślą po prostu, że te stare filmy, no, przenosząc je na nośnik Blu-ray, jest jakaś magiczna różdżka, która no, wygładza policzki aktorom. Tak się to nie dzieje. Ja widziałem świetny dokument dotyczący... Yy, odnowienia filmu Metropolis Fritzalanga przez Friedrich Murnau Institute, to specjalna firma, znaczy jakby dział Friedrich Murnau Institute, która zajęła się przygotowaniem tego filmu Murnaua na Blu-ray i, i, i no, to nie jest tak, że komputer wiesz, siada do filmu, coś robi. Przede wszystkim tu chodzi o to, że oni sięgają do oryginalny negatyw 35 mm, no i negatyw jako taki powinien być czyściutki, no ale wiadomo, że zdarzają się różne rzeczy, tam się czasami dostają paprochy, które albo kaleczą taśmę filmową, albo po prostu są tam przyklejone. I często się robi tak, że klatkę wcześniej się przekopiowuje, albo część tej klatki, robi się tak zwane maski, się nakłada na tą część zniszczoną. Gorzej, kiedy na przykład pojawiają się grzyby. Mhm. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, jaką zrobiono w Metropolis. Widziałem w tym właśnie dokumencie, gdzie poszczególne fragmenty były zjedzone przez grzyb. I ten grzyb tak działał, że on już, Patryk, wyglądał sam w sobie jak efekt specjalny. Mhm. <laughs> tak tam zasuwał po ekranie. No ale oni wtedy korzystają z... Um, ściągając negatywy z różnych części y, archiwów z całego świata i próbują odnaleźć, jakby poskładać te fragmenty, które w, danym, y, w danej wersji nie jest zniszczony. I na przykład wiem, że do nowej wersji Metropolis ściągnięto negatyw z Nowej Zelandii i tam odkryto y, um, ujęcia, które nie były wcześniej prezentowane, dołączono i zrestaurowano ten film. Więc ja tylko mówię o tym dlatego, żeby przestrzegam jakby z taką łatwością mówić, że Obywatel Kane, jajku, ale się wzięli za niego komputerowo, że on jest cały komputerowo wygładzony. Tak nie jest. Jeśli ktoś siada z głową, a trzeba brać pod uwagę, że tutaj tak to zrobiono, to on po prostu powinien ten film wyglądać tak, jak był prezentowany w 1941 roku, czy tak jak Metropolis w 2009 roku. To po prostu filmy były czyste, bez żadnych zadrapań, właśnie jeśli jest wyłagodzenie, to w związku z tym, że taki był filtr nałożony na obiektyw, bo była taka moda, wiesz, o czym mówię Patryk, że to wszystko było takie jakby po wazelince, lekko, lekko właśnie brzegi rozmydlone. No, no, no tak się kręciło. Polecamy film, o Kane? Myślę, że tak. No w lepszej jakości na pewno tego filmu nie zobaczymy. Możemy czekać jedynie na lepsze wydanie, ale póki co, mamy to i można oglądać spokojnie. Natomiast nie sięgać po wydanie wcześniejsze DVD. Tamto no, powinno się tak, spalić no to jest na stosie. Tańsze, ale... Tak, tak. Ja mam też swoją taką zawsze, wiesz, zawsze taki, ym, taki, taki pomysł, co się robi z takimi filmami. Pakuje się je do skrzyni, się wyrzuca na Pacyfiku tam na wysokości rowu mariańskiego, on, wiesz. To, ta skrzynia spada i po jakimś czasie się, się rozrywa. Tak, przygodówka taką mam w głowie. <taka> Dobra, jeszcze chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Mamy recenzję na iTunesie nową, gdzie nasz słuchacz sugeruje nam... Jakby, sam jakby tłumacząc się, że to nie jest koncert życzeń, ale, ale sugeruje nam, żebyśmy może zajęli się dwoma filmami. I ja o tyle cieszę się, bo zapomniałem o istnieniu na jakiś czas tego filmu, o którym mówi nasz słuchacz. Mam tu na myśli Prince of Darkness, czyli Książę Ciemności, film Johna Carpentera, a drugi film, który nam słuchacz proponuje do omówienia, to jest Piątek 13. No wcześniej czy później Piątek 13 musi się znaleźć w naszym podcaście, podobnie jak takie filmy, jak Halloween, czy nie wiem, Exorcysta, czy, czy coś takiego. Natomiast Prince of Darkness, ja pamiętam, widziałem ten film w dzieciństwie, jak mówię, teraz o nim trochę zapomniałem, ale lubię ten uh -huh. film, więc, więc y, fajnie, fajnie, że nam o tym przypomniano. Ty, ty, ty chyba też dobrze wspominasz ten film, Tak, nie? tak, tak. Natomiast y, nie wiem, czy chcesz kontynuować ten wątek, ale chyba powinniśmy poruszyć wątek, który nas trapi od jakiegoś czasu, a mianowicie... <głosy> <głosy> proszę, proszę, wiem, o czym będziesz mówił. Mhm. Wiesz, o czym będę mówił? Tak, ale i czekam na to, proszę. Bo też wcześniej w ogóle nie, się nie umówiliśmy, że ten wątek zostanie poruszony, ale wydaje mi się, że powinniśmy go jednak podjąć. Chodzi mianowicie o nazwę naszego podcastu troszeczkę, ponieważ od dłuższego czasu się zastanawiamy nad zmianą ewentualną nazwy, ponieważ oddaliliśmy się od kina klasy B, a ta nazwa "Sklepik z horrorami to był troszeczkę taki hołd dla Rogera Cormana i jego filmu pod takim właśnie tytułem. Natomiast zdaliśmy sobie sprawę, że troszeczkę ten nasz podcast poszedł w innym kierunku niż początkowo zakładaliśmy. A mianowicie myśleliśmy, że będziemy się w głównej w głównej części jakby opierać właśnie na klasykach kina klasy B. Tak się nie stało. I jeśli by jakby nie spojrzeć, to w tych wszystkich odcinkach znalazło się może kilka filmów, które rzeczywiście reprezentowały kino klasy B. No więc uznaliśmy, że fair będzie wobec was naszych słuchaczy, żeby tę nazwę troszeczkę zmienić, żeby troszeczkę naszą ideę przeformułować, już nie akcentując kina klasy B, bo to będzie mylące, a nie chcielibyśmy, żeby ktoś myślał, że egzorcysta, który kiedyś może się pojawić i który będziemy omawiać, jest przedstawicielem właśnie kina klasy B. Bo nie, no, jest. nie jest. Nie jest właśnie, tak jak wiele nasz filmów, które zdążyliśmy wcześniej omówić, dlatego Właśnie, czekamy na Wasze głosy. Możecie pisać do nas. Adres nasz jest znany: sklepik z gmail.com. Jesteśmy na Facebooku, też można się tam wypowiadać. Możliwe, że ponieważ nie potrafimy ustalić jednej nazwy, która byłaby w pełni satysfakcjonująca dla nas obu, no i mamy tutaj problem, jak. jak, jak Jaką nazwę przyjąć? Czy zachować też, a może zachować też tą, yy, która funkcjonowała dotychczas sklepik z horrorami? Nie wiemy. O. Możecie się wypowiadać, możecie do nas pisać. Mhm. Mm Byłoby super, rzeczywiście, rzeczywiście ja tylko dopowiem, zgadzam się z tym co mówi Patryk, my mamy ten problem wewnętrzny, mm -hmm. no bo nic się nie zmieni, my ciągle będziemy tak. sobą, będziemy omawiać tutaj te filmy, które nas fascynują, natomiast jest tutaj ideologiczny jakiś taki troszeczkę problem, rzeczywiście ja tylko pewnie powtórzę to co mówiłeś ty, nie planowaliśmy na początku, że to będzie tak rozległy temat jakim się zajmujemy, to znaczy zajmujemy się tutaj rzeczywiście można powiedzieć filmem grozy, ale nie do końca, no, raczej fascynuje nas wszystko co gdzieś obraca się wokół kina, które nas porusza. Jest to zazwyczaj kino nieco przeleżałe. To znaczy zajmujemy się tutaj czymś, co nazywają Anglosasi klasykami. U nas troszeczkę to jest inny termin w Polsce, bo u nas za klasyków uznaje się no, filmik, kino Wajdy, a nie Piestraka na przykład. To takie może ostre porównanie, ale wiadomo o co chodzi. Natomiast bez wątpienia film na przykład, który dzisiaj będziemy omawiać, The Thing, uchodzi za klasykę kina amerykańskiego, a równocześnie jest kinem klasy B, ale również na przykład y, o, chcemy omawiać, czy już omawialiśmy filmy, które wymykają się zupełnie poza te ramy kina klasy B i poza ramy klasyków, z tego właśnie punktu widzenia akademickiego mm -hmm. myślenia. Mam tu na przykład taki przykład, jakim jest Enter, Enter the Dragon, czyli wejście smoka, mm -hmm. prawda, która nie jest horrorem czy jest klasykiem. No, z, z punktu widzenia historyka filmu nie wiem, pewnie nie. No Jest jakiś tam stopień. No widzisz... Dobrze. Teraz będziemy się jeszcze czekać. Nie, nie, bo właśnie Czepiacie. Mieliście próbkę sporu, jaki, jaki ostateczny. Nas nas pod terminem trafili. klasyk rozumie się filmy przełomowe, mające wpływ na historię kina. Mhm. Natomiast w Stanach to niekoniecznie musi być tak zbieżne, bo klasykami są filmy, które rzeczywiście już troszeczkę odleżały na tej półce. No więc mhm. w takim rozumieniu my rzeczywiście yy, omawiamy klasykę. Znaczy, ja też no tak, wspomnę no i... o czymś, mi pozwól, że, że jeszcze y, będę kontynuował, że ten pomysł tej zmiany narodził się w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić, czy y, zapowiedzieliśmy pojedynek na szosie Stevena Spielberga. W tym momencie uznałem, że no, no, Steven Spielberg, jakby nie było, skinem klasy B, już w ogóle nie miał nic do, do czynienia. On jedynie ewentualnie mógł czerpać do swojej twórczości troszeczkę z tych filmów, ale to jest przykład kina takiego mainstreamowego. Może pojedynek na szosie troszeczkę odbiega od yy, całej twórczości Spielberga, jest filmem telewizyjnym, ale mimo wszystko Steven Spielberg jest synonimem w zasadzie Hollywood. Tego, co jest charakterystyczne dla. dla dla fabryki y, snów. On w zasadzie jest, utożsamia to wszystko. E, no więc y, w tym momencie jakby pojawił się y, ten problem, y, co zrobić z naszym podcastem, y, czy nie powinniśmy troszeczkę go przeformułować. I zmienić, zmienić tej nazwy. My zapowiedzieliśmy wprawdzie ten film, ale dotychczas go nie umówiliśmy właśnie z tego powodu, że ja osobiście nie chciałbym, żeby omawiać ten film pod szyldem Sklepik z horrorami, podcast o kinie klasy B, bo to jest mylące. No to mieliśmy szczere wyznanie Patryka. Bardzo dobrze. Tak. I, i chyba to wszystko, co? Dobra, Idź czekamy nie na propozycję. Więcej. Tak, ja, ja, ja, jestem, ja jestem zdania również, że, że to co mnie jakby, jeśli też się mogę podzielić tak zupełnie szczerze, swoimi jakimiś obawami, to na pewno warto przeformułować samą definicję, to co mamy na swojej stronie internetowej, to co się pojawia w zakładce gdzie to jeszcze jest? Na Facebooku, że to na pewno warto zmienić. Znaczy, nie zajmujemy się tutaj kinem klasy B, tylko kinem klasy B. To jest dla mnie istotne. Natomiast rzeczywiście może sami słuchacze nam w tym pomogą, chociaż już się boję. Odpowiedzą. Mm -hmm. <laughs> tak, czy, czy, czy sklepik z horrorami jest ok. No, zobaczymy. Patryk, czy jeszcze coś? Nie, już nic. Mówmy wreszcie o tym filmie. Żeby zmieścić ja tylko, się dobra, w zdaniu. mamy 20 minut hmm. dla niego, to nam wystarczy. Dobra. Jeszcze ja tylko jedno zdanie. Odbył się, um, odbyła się projekcja filmu Night of the Ghouls z kiniem Uranów. Widzowie przybyli, licznie. Była super atmosfera, naprawdę świetni, świetnych widzów mam na tych pokazach. 15 listopada będzie mózg z planety Arus. No przebywajcie. Naprawdę robi to wrażenie. Ilość widzów i to w jaki sposób wszystkie niuanse, które pewnie sam Edut nie przewidział w tym filmie, są wyłapywane przez widownię warszawską. Pozdrawiam Was, naprawdę jesteście super. To tyle, to był koncert życzeń. To był koncert życzeń. Mówię. No, rzeczywiście, rzeczywiście pojechałeś. E. Dobra, Patryk, przechodzimy do filmu? Tak, myślę, że możemy powoli przechodzić do filmu. Słuchaj, myślę, że będziemy na pewno mówić dzisiaj o treści. Czy chcesz zacząć od tego, że ja streszczę fabułę filmu, a potem zaczniemy się zastanawiać, yy, no, jakie są plusy, minusy, co się podoba, co się nie podoba w tym filmie? Ja bym powiedział coś o produkcji oczywiście tego filmu. Yy, puścimy na pewno trochę muzyki Dimitri Tjomkina, który tutaj robi muzykę tego filmu. Od czego chcesz zacząć? Od, od, od streszczenia fabuły? Tak. Czy już od razu chcesz powiedzieć, że nienawidzisz tego filmu? <śmiech> Zacznijmy od streszczenia fabuły. Dobrze, jest to pierwsza, oryginalna wersja tematu, który, jak napisaliśmy na naszym Facebooku, ma swoją odsłonę już jakby trzykrotną. Po raz trzeci ten temat pojawia się w amerykańskim kinie. Otóż wczoraj na ekrany amerykańskich kin trafiła trzecia wersja tego filmu, The Thing. W Polsce wydaje mi się najbardziej znaną, się znaczy to chyba nie, nawet nie wydaje się, musimy razem chyba tutaj przyznać, że najbardziej znaną częścią, Chociaż nie powinienem mówić, bo ta jeszcze trzecia właśnie nie, nie weszła na ekrany kin, ale to najbardziej znaną wersją jest wersja Johna Carpentera z roku 1981, jeśli dobrze tak. pamiętam, mm -hmm. The Thing. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się omówieniem tej wersji oryginalnej, która oprócz tytułu The Thing miała jeszcze w podtytule From Another World. Film pochodzi z roku 1951 i opowiada historię Moment, mogę? o bazie. Jacek, tak, nim zacznę streszczać, jeszcze zostanę przy tym tule, tytule. A mianowicie, ten film praktycznie nie funkcjonuje w Polsce. Krótki przegląd w internecie polskich tytułów wskazuje na jedno, że on, się, że on bywa różnie tłumaczony. I ten film funkcjonuje jako coś, jako rzecz, czy też przybysz z innej planety, czy z innego, tak. z innego świata. Są podane mylne informacje, a mianowicie podaje się w źródłach, które do tej pory wydawało mi się niezwykle wiarygodne, że reżyserem tego filmu jest Howard Hawks, a to nieprawda. On udzielał się reżysersko, czuwał nad produkcją, zresztą prawdziwy reżyser, czyli Christian Neiby, jak, jak, jak to czytać, tak? Mm -hmm. e, tak, tak. Był wcześniej montażystą e, Howarda Hosea przy Czerwonej Holta. Rzece. Mm -hmm. e, no niewątpliwie Howard Hosek e, czuwał na tą produkcją, ale nie był jej reżyserem właściwym. Więc ten film, chyba pierwszy, który w ogóle omawiamy, w zasadzie nie istnieje w polskiej świadomości, czy nie istnieje w wystarczającym stopniu, dlatego możemy się natknąć na Kupę fałszywych informacji. Wiesz co, masz rację, wrócę do tego. Ten tytuł, który my podajemy, no, ja go stworzyłem wraz z pomocą mojej dziewczyny, która jest anglistką. Mm -hmm. I wydaje mi się, że on jest najbardziej um, prawdziwy w stosunku do tego, co się dzieje w tytule tym oryginalnym amerykańskim. Nie wiem co sądzisz, bo to rzeczywiście też na gorąco teraz możemy o tym rozmawiać ja również spotkałem się z tym, że jest mnóstwo w internecie tytułów, no, które funkcjonują, zostały stworzone, nie wiem, na podstawie jakich, jakich rzeczy, czy ten film był w ogóle pokazywany w polskich kinach. podejrzewam, że nie. Jeśli chodzi o Hawksa, rzeczywiście ja dotarłem do informacji, że faktycznie to on reżyserował ten film, miał ogromny wpływ na, na to, co się dzieje, ale jak też wyczytałem w książce Toma Weavera, on nie chciał być tym filmem utożsamianym jako reżyser. Tylko jako producent. Nie chciał, i tutaj zwraca uwagę z aktorów, nie chciał, żeby mówiono, że Howard Hawks wyreżyserował film klasy B, bo tu bez wątpienia mamy do czynienia z niskobudżetowym filmem science fiction, zresztą, co ciekawe i tu nawiążę do obywatela Keyna, wyprodukowanym przez tak, wiesz, RKO. Jako, mm -hmm. jakie, jakie studio? RKO, studio, mm -hmm. które wyprodukowało wcześniej obywatela Keyna. I to wszystko, to, to, to, o czym powiedziałeś, no, no, no, no, to jest racja. Howard Hawks, który się w różnych właśnie forach czy na stronach internetowych pojawia jako reżyser tego filmu, jest to błędne, mm. bo oficjalnie reżyserem był jego montażysta. <laughs> Natomiast y, ja wiem też, bo z relacji właśnie ekipy, że faktycznie Hawks miał ogromny wpływ na to, co działo się jako właśnie... Y, no. Może nie reżyser, ale facet, który czuwał na, na tym, żeby ten film wszedł do przodu. Więc można powiedzieć, że w praktyce, jeśli nie był reżyserem, to był twórcą tego filmu. Nie do końca potrafię w to uwierzyć yy, po seansie tego filmu. Dobra, o tym będziemy rozmawiać. Streśmy tą fabułę, bo przerwałem. Dobrze, mamy więc historię bazy na poły cywilnej, na poły wojskowej bazy, ponieważ w bazie tej znajdują się zarówno cywile naukowcy, jak i wojsko amerykańskie. Baza, która mieści się gdzieś w niedostępnych, niedostępnych arktycznych rejonach. I tutaj jeśli nasi słuchacze będą zaraz mówić, a to samo było Carpentera, tak, wiele, wiele z tych rzeczy zostało przeniesione z oryginalnej wersji, którą my dzisiaj omawiamy. Głównym bohaterem jest kapitan Patrick Henry i jego ukochana Nikki Nicholson. Tu od razu muszę powiedzieć, grana przez Margaret Sheridan, która nie jest może znaną aktorką, ale w tym filmie wygląda świetnie. Ja wiem, że to jest bardzo sztampowe, że w filmach lat, lat 50. występują piękne aktorki w rolach drugopalnowych, ale ja nie, mo, nie mogę się oprzeć i, i naprawdę patrząc na Margaret Sheridan, Sheridan bardzo dobrze się czuję. Znaczy podoba mi się ona. Mogę tak powiedzieć? No mnie się też podoba ale nie powiem, że na ten film dobrze mi się patrzyło. Kontynuuj. Dobra, dobra. więc całość akcji przedstawia się następująco. Nasi naukowcy, dochodzi do nich informacja o jakimś dziwnym zdarzeniu, jakichś ruchach tektonicznych, wybuchu wulkanu, czy może jakimś trzęsieniu ziemi i żeby sprawdzić to, oni właśnie wykorzystując obecność kapitana Patryka Henry'ego, który jest kapitanem, pilotem samolotu transportowego, wybierają się na, no, na wyprawę, żeby sprawdzić, co jest efektem tych zaburzeń właśnie geologicznych jakichś i co odnajdują. Odnajdują zatopiony w lodzie, zanurzony w lodzie okrągły, ogromny artefakt, który okazuje się być statkiem kosmicznym. Oni wydobywują z tego statku kosmicznego po tym jak wysadzili ten statek kosmiczny, to jest bardzo ciekawe i charakterystyczne dla zachowań amerykańskich bohaterów w kinie lat 50. science fiction, że zazwyczaj nie da się czegoś pojąć no tak <śmiech> werbalnie, czy, czy, czy jakoś w jakiś, jak, jakiś empiryczny sposób, to zazwyczaj się to niszczy. I oni od razu niszczą statek kosmiczny, ale po tym zniszczeniu odnajdują coś, coś co z tego statku lub wypełzło, lub wcześniej wyszło i, i zamroziło się. Okazuje się, że to coś, to prak praktycznie był pilot tego statku kosmicznego. Coś, co ma zdolność, podobnie jak kameleon, tylko że jest to jeszcze bardziej posunięte no, w interakcyjnie, zdolność upodobniania się do organizmów żywych. I tam m.in. naukowiec, taki główny, który nazywa się Arthur Carrington, Carrington, nomen, nomen, Mówisz, że to coś potrafi, nawiązując kontakt cielesny z organizmem, przepotwarzyć się w płaza, gada, saka, również w człowieka. I to coś, jak możemy oczywiście brać pod uwagę, bardzo szybko przewiezione do bazy naukowców, no, ociepla się, przypominać zaczyna postać ludzką i zaczyna w tej bazie amerykańskiej siać zniszczenie. Tak pokrótce można przedstawić ten film. Jak mówię, wydaje się to całkiem logiczne, że wiele z tych wątków jest tożsame z wersją y, Carpentera. Mhm. Tyle jeśli chodzi o treść. No to chyba już powiedzieliśmy wszystko. To do zobaczenia, w nas, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Do usłyszenia. Z z mhm. e, ten film ma. Mhm zalety, niewątpliwie, ale jest ich, jest ich niezwykle mało. Mamy rok 51, przepraszam. Tak, I ten film tak. jest niezwykle drażniąco aż mówiony. Mhm. Trudno się z tym nie zgodzić. Zgadza to jest teatr w telewizji. Eee, też bowiem na zewnątrz wychodzimy niezwykle rzadko, a wszystko rozgrywa się w zamkniętych przestrzeniach. Eee, Cóż, no ni niestety dialogi nie są tak porywające jak u Koterskiego, gdzie możemy, jak w najnowszym jego filmie, oglądać dwóch facetów w samochodzie, którzy cały czas dyskutują, a co jakby nie zaburza nam przyjemności oglądania. Tak tutaj, no niestety, wszystko, co, co jest charakterystyczne, zresztą taki na kasy, klasy B, tak jak mówiłeś już nieraz, co ważne jest w zasadzie mówione, dlatego to coś widzimy niezwykle rzadko Natomiast pod dostatkiem mamy wszystkich bohaterów, którzy non stop dyskutują, że się łączą tam z rządem, czekają na jakieś decyzje, ta decyzja przychodzi za późno, ta decyzja przychodzi nie taka jak się spodziewano, no i tak gadają i gadają i gadają. To co powiedzieli, że mamy dwójkę głównych bohaterów, to jest trochę dezorientujące, bo nie do końca tak jest. Wydaje mi się, że tutaj mamy do, do czynienia z, z bohaterem właśnie zbiorowym. Tutaj jest wiele postaci, które liczą się w podobnym y, stopniu. Yy które posiadają jakieś rysy indywidualne. To, co moją uwagę zwróciło, nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, bo jakoś lubuję się w tym dostrzeganiu, jak są kobiety pokazywane w takich filmach. No więc w tym filmie w pierwszej części kobieta jest pokazywana niezwykle dobrze, a później staje się kobietą, czyli przyczepką do mężczyzny. W pierwszej części kobieta nosi spodnie i ma dużo do powiedzenia, a mianowicie kieruje bardzo m, tak interesująco pożądaniem mężczyzny. E, wiąże go w pewnym momencie. Nie, nie, nie, nie o to chodzi, czego o, o, moglibyśmy się spodziewać. To jest film z 1951 roku, <grym>, więc cudów <grym>, tak, nie oczekujmy. E, no i, i to jest w tym filmie jakby fajne, to jest w tym filmie było dla mnie interesujące. Reszta z czasem przestawała być dla mnie interesująca, ale... Och, długi, długi monolog wybacz, Ale to, co mi się podobało, to chłód tej zimy, który jest odczuwalny, ta zawierucha cała. To, co zresztą pokazuje w Carpenter w swoim remake'u o 30 lat późniejszym. Doskonale u, u, udało się uchwycić taką atmosferę. Tak jak wrócę znowu do Gwiezdnych Wojen, bo jak, wczoraj, jak, jak wspomniałem na początku, oglądałem wczoraj fragment ataku klonów i pomyślałem właśnie o tym, że czasem niewiele trzeba, żeby zbudować atmosferę. W Imperium kontraatakuje był to śnieg. I, prawda Kiedy myślimy o, o tej części tak, tak, sagi, od razu tak. mamy przed oczami tą śnieżną zawieruchę. W Ataku Klonów nie było właśnie takich prostych e, zjawisk atmosferycznych, które mogłyby zbudować też być dodatkowym jakimś atutem, bo ten padający deszcz, który pada w Ataku Klonów jest niestety animowany i to troszeczkę... Powiem tak, no nie buduje atmosfery. Tak tutaj właśnie ta zawierucha, ten chód, te kurtki, te płaszcze, w których chodzą bohaterowie, rzeczywiście powoduje, że czujemy tą temperaturę tam panującą. I to jest fantastyczne. No. I tyle. Jacku? Wiesz proszę, co? Mm, zostało tak, nam tak. Pięć ja, minut. ja powiem tak. straszne no. proszę... <laughs> Straszny jesteś. Czyli jeszcze trochę jest do powiedzenia. Wiesz co, to nawiążę do tego, o czym ty mówiłeś przed chwilą. Ogromną siłą tego filmu jako całości jest jego pierwszeństwo, a co za tym idzie jego nowatorstwo. Jest to film, jak powiedziałeś, pochodzący z 1951 roku. W tym samym roku powstał film pod tytułem Dzień, w którym zatrzymała się ziemia. I słuchaj, no jest w tym filmie Wiele, naprawdę wiele scen, które wskazują na to, że, że, że ten film no, robił coś po raz pierwszy. Pamiętasz scenę, w której to scenie m, bohaterowie oblewają m, paliwem, benzyną m, coś uh -huh. i za pomocą racy uh -huh. podpalają go? Tak, Pamiętasz tę tak. scenę? Uh -huh. I jak wyczytałem, jest to pierwsza tego typu scena w historii amerykańskiej kinematografii, gdzie mamy m, płonącego kaskadera, aktora. Uh -huh. Nigdy wcześniej na ekranie to się nie pojawiało. Ja wyczytałem, że Kaskader, który brał udział w tej scenie, miał strój z azbestu. I wiesz co, dla mnie, jeśli chodzi o sceny dramatyczne czy sceny dynamiczne, ta scena jest najlepszą sceną w całym filmie. Pamiętasz, jak oni czekają na niego w pokoju, przygotowują zarówno ten pistolet na racę, jak i kanistry, czy tam wiaderka z benzyną i gaszą światło jest w zgaszonym pokoju, wchodzi rycząc coś pod postacią ludzką do pokoju i zaczyna się chaos. Po prostu widzimy co najmniej dwa razy, jak oni dolewają, dolewają te paliwo do, do płonącej jak, jak pochodnia postaci, on miota się po pokoju. Bohaterka, główna bohaterka, o której wspomniałeś, zakrywa się materacem i on jednym ciosem ręki ten materac jakby przecina, a ten materac zaczyna od razu płonąć. I... Końcowa, jakby koń, końcowe ujęcie tej sceny, postać wyskakuje przez okno, żeby zgasić się gdzieś tam na zewnątrz w śniegu. Ale... No. No. no. Nie, nie, no, chciałem powiedzieć, nie. że super. No to powiem Ci o innej rzeczy. Wszyscy zachwycają się, czy przywołują, kiedy mówią o szczękach Spielberga, że rekin pojawia się tam po 40 minutach, czy nie pamiętam po ilu. Tu, ale halo, tutaj mamy do czynienia z tym samym dokładnie, dokładnie, e, cały czas nie widzimy, mówi się o tej istocie, ale jej nie widzimy, nie oglądamy, kiedy ją, kiedy ją w końcu zobaczymy, no to mija już godzina filmu. Mhm. Patryk, zwróć uwagę na coś jeszcze, na co ja bym nie zwrócił uwagę, gdybym nie przeczytał tego wywiadu, o którym mówiłem w książce Toma Weavera, Otóż Howard Hawks tak zaplanował pokazywanie potwora, że nie ma ani jednego pojedynczego ujęcia, które by pokazywało potwora w planach bliskich. Nie ma zbliżeń, nie ma pół zbliżeń. Jeśli jest, to jest w planie pełnym lub ewentualnie w planie amerykańskim, mm -hmm. ale tylko połowę, kiedy on wychodzi za drzwi, w takim tak zwanym greenhouse się znajduje i próbuje się wydostać przez te drzwi i oni mu przyciskają mm -hmm. rękę. Ale zwróć uwagę, i to się wiąże z tym, o czym ty mówisz, potwór jest tutaj pokazywany coś, jest pokazywane fragmentarycznie lub niewyraźnie, mm -hmm. właśnie w jakiś kontrze, mm -hmm. w jakimś świetle lub pod koniec filmu w planie tak. pełnym, prawda? Tak. Mm -hmm. Dla mnie, jeśli mówimy o takich właśnie jakichś nowatorskich rzeczach i o tym, co, co, co rzeczywiście w tym filmie jest ciekawe, to postać naukowca, o którym wspomniałem, dr Arthur Carrington. Na pewno zwróciłeś na to, Patryk, uwagę. To jest ciekawe, że mamy do czynienia z no, jakimś takim ortodoksem. I ciekawe jest to, że amerykański, skąd inąd naukowiec, dr Carrington, przybiera w tym filmie no, taką, taką, taką figurę, jakby posta, stają się postacią antagonisty. Zwróciłeś uwagę? Tak, tak, ale wiesz, to nie powinno dziwić, bo w latach 50., jak przypomnisz sobie wszystkie filmy science fiction, które obejrzałeś z tego okresu, naukowiec zazwyczaj nie jest pokazywany w jakimś pozytywnym świetle. Wiesz co, no właśnie mi się wydaje, że zazwyczaj naukowcy współpracują z armią amerykańską. Jak sobie przypominam, e, przypominam sobie film późniejszy, The, e, Them, w którym zresztą występuje aktor, który tutaj wcielił się w The Thing, James Arnes, mm -hmm. I to e, tam naukowcy no, idą ramię w ramię z armią amerykańską. Podobnie jak tutaj na przykład ten, e, z, zwróć uwagę na... A mucha? No mucha nie, oczywiście, że nie, tak. No więcej mm. znajdę tutaj przykładów y, na poparcie swojej tezy. Dobrze, dobrze, rozumiem, ale... ale... No właśnie mm. to, to pokazywało lata 50. kino science, science fiction tej dekady, że nauka kryje w sobie zagrożenia mm. też pewne, że hola hola, nie, nie idźcie za bardzo do przodu. Mm. Ale może powinniśmy wyjaśnić słuchaczom, na czym polega no, ten, ten, ten rozłam w grupie, w grupie naukowców i wojskowych. Otóż doktor Carrington ewidentnie chce nawiązać kontakt z coś, z kosmitą i dochodzi do tego, że on niejako pomaga wydostać się z pułapki temu właśnie kosmicie, pomaga mu się ukryć przed tropiącymi go naukowcami i wojskowymi. I w końcu w finałowej scenie, stając przed ym, coś, Carrington, y, kurczę, jak to brzmi, mhm. Carrington staje przed Bl coś. Mów po prostu Blake. No. <laughs> Blake stając przed coś, mówi, zwraca się do niego z takimi słowami, oni ci nie rozumieją, ja wiem, że ty jesteś inteligentną formą życia, że jesteś w stanie wiele nam przekazać, jesteś mądry. Wiesz, jakieś takie rzeczy mówi, a co robi coś? Mhm. Co robi? No powiedz. No jednym pociągnięciem łapy zabija go, albo nie, ogłusza go, przepraszam, ogłusza go, bo oni potem mówią, że chyba czuje się dobrze. Ale to wskazuje no, na i, to... I Jacek, no i to jest właśnie kolejny dowód na to, o czym mówię, mm. że ta y, nauka, te eksperymenty wymykają się spod kontroli. No weźmy jeszcze y, tarantulę. Mm -hmm. Jacka Arnolda, Tylko, że tak. m, tutaj ma wyraźnie po prostu ten profesor takie m, rysy negatywne, podczas kiedy... i w w filmie Kurt'a Neumana i w Tarantuli, te postaci naukowców mimo wszystko były gdzieś tam, no były sympatyczne, nie? Mimo, mimo tego, co, co czyniły. No. Ale wiesz co, ym, ciekawe jest tutaj to... Tutaj nie. Mhm. Słucham? Mhm. No. Ciekawe jest tutaj to, to kiedyś mówiliśmy o, przy okazji filmu To przybyło z przestrzeni kosmicznej i porównywaliśmy ten film na przykład do Wojny Światów i do filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Ciekawe jest to, że ten film, który dzisiaj omawiamy, pochodzi z tego samego roku, jak, jak film Roberta Wise'a Dzień, w którym zaczyna się Ziemia. I o ile klatu w filmie Dzień, w którym zaczynała się Ziemia jest postacią, no, jest dyplomatą, tak go nazwijmy, kosmicznym, to tutaj Think jest bezduszną istotą, która być może ma inteligencję, ale porównąłbym to inteligencję, wiesz, do inteligencji obcego z filmu Ridleya Scotta to jest, no nie wiem, pasożyt albo niszczyciel, wiesz o co chodzi. Nie ma tutaj dyskusji, Aha. nie ma tutaj, Aha. i to, to świadczy o tym ta scena właśnie, którą opisałem z doktorem Carringtonem, zwanym przez siebie Blake'iem zresztą, że, <laughs> że, że, że, że coś nie będzie pertraktowało, nie będzie tutaj tak jak w Wojnie Światów, chwili namysłu, tylko będzie niszczenie, prawda? Mhm. Mhm. Ale zauważyłeś, jak się porusza to coś... Nie, przypomnij. No to bardzo mi przypominało chód znanej wszystkim już postaci z filmu, który już wcześniej omawialiśmy, a mianowicie Frankensteina. A, no tak, on no, w ogóle tak, tak, ja o tym myślę. On się tak posuwa tak wolno, tak troszeczkę tak stąpie, no właśnie jak ten Frankenstein. Wiesz co, ja teraz sobie przypomniałem, że w ogóle zwraca się uwagę, że ta postać w formie ludzkiej przypomina bardzo charakteryzację właśnie Piersa, którą stworzył na Borysie Karloffie. I to na pewno mhm. też widzisz, prawda? Że, że, że mhm. przypomina swoim wyglądem, swoją posturą potwora Frankensteina. Mhm. Przypomina, ale nie jest identyczna. Tak, tak, ale, ale mówię o tym, że, był, że była ta postać wzorowana. Tak, mhm. mhm. Cóż więcej możemy powiedzieć o tym arcydziele, w cudzysłowie? Wiesz co, ten film, co ciekawe, trafił na taką listę dziedzictwa narodowego, kongresu amerykańskiego, które zajmowało się no, właśnie zbieraniem, czy też tworzeniem takiej listy filmów, które miały ogromny wpływ na kinematografię amerykańską i tutaj pewnie nawiążemy do tego, o czym mówiliśmy na początku, że inaczej w Stanach Zjednoczonych myśli się no, o mm, klasykach, ponieważ y, obok y, takich filmów jak Obywatel Kane i obok takich filmów jak Przeminął z wiatrem również Think from Another World znalazło się na liście filmów, y, które zalicza się do dziedzictwa kinematografii amerykańskiej. Mhm. Natomiast ciekawe jest też to, że ten film Zrobił naprawdę mnóstwo pieniędzy. On, kiedy wchodził na ekrany kin, zarobił ponad milion dolarów, co biorąc pod uwagę rok powstania tego filmu w 1951 roku, trzeba brać pod uwagę, że był ogromnym sukcesem komercyjnym. Ten film trafił w swoje czasy. Co ciekawe, pamiętasz, jak się kończy film, co mówi reporter do radia, daje takie przesłanie. Obserwujcie niebo. Dokładnie. Tak? Keep watching the sky. Tak kończy się ten film. I co ciekawe, w zamyśle Hawksa, pierwotnie ten film właśnie miał nosić tytuł Keep watching the sky. Mhm. Czyli obserwujcie niebo. A to jest niebo. bardzo o... znany zbitek słowny. Obserwujcie niebo. Często o przetwarzany i powtarzany. Nie tylko w kinie. Obserwujcie niebo, ale to jest jakby takie mm, sztandarowe hasło, można powiedzieć, kina lat 50. science fiction. Nie nie uważasz? To jest takie obserwujcie niebo. Wiesz to, ale kino, pamiętam, był cykl takich filmów i też chyba wykorzystywano to hasło i bardzo często ono jest powtarzane i przetwarzane. Wiesz co, wydaje mi się, tak, masz rację. A nie wiedziałem, że w ogóle nie widziałem, że z tego filmu pochodzi, ja, bo ja ten film, tutaj się przyznaję, widziałem po raz pierwszy. To Jacek mnie do niego zachęcił, a później najpierw zachęcił, a później zmusił. <sum> tak było. Wiesz co, to ciekawe, że, znaczy, że mówisz w ten sposób, że, że, że to hasło keep watching the sky, obserwujcie niebo, stało się w moim, moim odczuciu jako synonimem w ogóle kina science fiction amerykańskiego z lat 50 i wydaje mi się, że też nie przesadzimy, kiedy powiemy w tym momencie, że również znajdziemy tutaj pewną metaforę do tego, czym żyli Amerykanie wtedy. Wiesz o czym mówię, o wojnie, o zagrożeniu wojny atomowej, o tym, że mamy zimną mhm. wojnę. To, że nad głowami Amerykanów kręcił się właśnie w latach 50. sputnik radziecki, co doprowadzało do wściekłości polityków i, bo, i budziło strach u samych Amerykanów, bo mówiło się o tym, że zaraz Sputnik będzie mógł przenosić głowice nuklearne, co oczywiście było zabiegiem jak myślę, propagandowym, nigdy się nie sprawdziło, ale wiesz o czym mówię, no jakby, yy, przenikanie tych, tych, tych, tych właśnie yy, niuansów, czy tych alegorii do kina rozrywkowego jest wyraźne i to hasło obserwujcie niebo można również odczytywać w tym wypadku jako głębszą taką... Yy, atmosferę albo kondycję, w jakiej znajdowało się amerykańskie społeczeństwo w latach 50 Na pewno tak. Mm -hmm. I cóż, w, polecałbyś ten film do zobaczenia fanom science fiction, czy nie? Bo mówiłeś, że jest mocno mówiony, że... że ma... Fani science fiction y, <m> powinni zobaczyć. Nie fani science fiction nie muszą. <gryzny> Wiesz co, ja przyznaję, że no, ja jestem wielkim fanem kina lat 50 i oglądam wszystko niemal co wpadnie mi w ręce i naprawdę czułem się szczęśliwy, że mogłem zobaczyć przede wszystkim z tego powodu, że zobaczyłem film, który stał się źródłem tylu ciekawych interpretacji, a przede wszystkim źródłem stworzenia kolejnej jakby kolejnej odsłony tego filmu przez Carpentera i jak się już wypowiadaliśmy trzeciej jakby odsłony tego filmu, zresztą film, który trafi w grudniu na ekrany polskich kin Think wersja jakby trzecia więc, więc ja jestem o tyle szczęśliwy, że mogłem zobaczyć pierwowzór chciałbym jeszcze powiedzieć, wiesz co, coś ciekawego na temat Carpentera na chwilę zostawiłbym film Hawksa, tak, tak, tak już też go tytułujmy, że jest to film Howarda Hawksa. a właśnie, jeszcze wiesz co bo przypomniało mi się, powiedziałem, że muzykę stworzył tutaj Dimitri Tomkin to jest facet, który, który, który no, jest kolejnym emigrantem z Rosji on urodził się w Połtawie, dzisiejsza Ukraina tworzył muzykę tworzył, był kompozytorem do, do, do filmów amerykańskich, bardzo znanych na pewno kojarzysz muzykę czy on zrobił muzykę do doktora Żywago, Patryku? Oj, nie wiem. Na pewno, wiem. Na pewno jest twór... Wiesz, o, ostatnio oglądałem i zapomniałem ja, ja przyznam się jeszcze, że powinienem to wiedzieć ale nie wiem, kto zrobił muzykę do doktora Żywago. A kiedy oglądałem go, ten film kilka dni temu, to wymieniłem i nie zobaczyłem do końca napisów końcowych. Mówisz teraz o doktorze Żywago. Tak, tak, tak, tak. tak. Wiesz co, no, to, ja więc już nie mówię wiem, co. Nie, nie potrafię pomóc. Ja, ja wymienię szybko może tytuły filmów, do których Tomkin zrobił muzykę. To jest To Wspaniałe Życie, czyli It's, wonderful, it's a Wonderful Life, to jest film Franka Capry, prawda? Wspaniały, cudowny film bożonarodzeniowy tak. z Jamesem Stewartem. Zrobił muzykę, czy skomponował muzykę bardziej do filmów Samo Południe z Gary Cooperem. No i do kilku filmów Hitchcocka, między nimi do M jak Morderstwo, taki jest polski tytuł, czyli mm -hmm. Dial M for Murder. Świetny film Hitchcocka. Tutaj natomiast Tomkin realizuje muzykę, która była bardzo modna w tym czasie, używając specjalnego urządzenia do, do, do, do tworzenia tej muzyki. To jest takie wycie. Kojarzysz to? Tak jakby ktoś grał na pile. I ten rodzaj właśnie muzyki również się pojawia między innymi w filmie Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. To było jakby też synonimem kina science fiction właśnie ten rodzaj wycia, jak, jak się pojawia. Zresztą muzyka się pojawia oczywiście, fragment muzyki Tomkina w tym, w tym yy, podcaście. Warto pamiętać o tym, że właśnie Dimitri Tomkin zaczynał, w, yy, może nie zaczynał, bo miał po sobie już to wspaniałe życie Franka Campry, ale również stworzył muzykę do filmów science fiction. Chciałem jeszcze powiedzieć na temat filmu Johna Carpentera, ale nie samego filmu. Ja, ja jestem fanem tego filmu, przyznaję. Wiem, że ty nie przepadasz za tym filmem. W ogóle chyba nie jesteś fanem Carpentera filmów, tak Tak, w ogóle. Niekoniecznie właśnie. Mhm. Tak, on zrobił dużo remake'ów, z tego jest chyba najbardziej znany. Chociaż niekoniecznie wszyscy kojarzą. W ogóle de, ja, ja tak pomyślałem, kiedy oglądałem y, coś z 51 roku, że lata 80. bardzo wiele czerpały z tej dekady, bo mamy i muchę i mamy ten film i, i w ogóle był taki powrót do kina jakby science fiction i te wszystkie klasyki tamtego okresu, czyli dekady lat 50. stanowiły taką jakby bazę, podstawę właśnie do nowych re reinterpretacji tych, tych filmów. No bo te wszystkie remake'i bardzo tak Odnoszą jakby się w takim do tych filmów bardzo, pod takim podstawowym zarysie, fabularnym, natomiast y, nie są z nimi tożsame, prawda? Nie są tylko nagromadzeniem nowych efektów specjalnych, ale przy utrzymywaniu całkowitym, jakby, tej oryginalnej fabuły, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast jest fajna anegdota związana z filmem y, Carpentera. Otóż film Carpentera nagrany został. Y, na Alasce i tam, tam przez jakiś czas te dekoracje jeszcze istniały i fani na lecie tego filmu, jeśli dobrze pamiętam, bo to w 2001 roku, wybrali się, aby właśnie zobaczyć, co zostało z dekoracji do filmu Carpentera The Thing i postanowili zrobić taki jakby internetowy most. mówię ci o tym? czy nie? W yeah. tej anegdocie jest dosyć zabawna. Otóż fani połączyli się internetem, kiedy odkryli tę część zniszczonej dekoracji, tej stacji arktycznej, która służyła właśnie jako dekoracja do filmu Carpentera, połączyli się na żywo z internetem z fanami z całego świata, właśnie, właśnie w rocznicę powstania tego filmu i w pewnym momencie mm, ta transmisja została przerwana, no jakieś tam były problemy techniczne i oni za jakiś czas znowu pojawili się i wtedy <grym> internauci na świecie całym <grym> zaczęli pisać, że to już nie są ludzie, ci, którzy z nimi rozmawiają, że to przerwanie techniczne nie było przypadkiem, że to już są podstawieni kasmici. Świetne, co? No... Nie chcieli, tam by zaczęły się pojawiać posty, że nie ufajcie im. To nie był przypadek, że było przez chwilę nie mieliśmy ani wizji, ani fonii. <głos> Oczywiście wszyscy, którzy widzieli film Carpentera będą wiedzieć, na czym polega ten żart. Zresztą chyba wszyscy wiedzą, nawet ci, którzy nie widzieli czy nie pamiętają dobrze tego filmu. To jest taka anegdota na koniec. Patryk, jeszcze dwa słowa na temat wydania. Posiadamy wydanie The Thing from Another World, czyli oryginalnej wersji tego filmu. Posiadamy wydanie bertyjskie, prawda? Tak. Ty masz je w bardzo ciekawym pakiecie. Tak, właśnie pod niego o, sięgam. E, już mam je. O, tutaj mi się trochę naderwało. <grywa> I twoje naderwania, tak? E. O kurde, no rzeczywiście tak troszeczkę. E, tak, ale ja wspominałem o tym wydaniu. To jest Classic Science Fiction. Do... Wspominałem przy okazji któregoś tam filmu, mhm. który omawialiśmy, bowiem nabyłem je w Kinie Muranu w Warszawie. To jest e, taki zestaw, w którym się znajduje 7 filmów. Nieprawdopodobnie zmniejszający się człowiek, właśnie nasz dzisiejszy omawiany film, inwazja porywaczy ciał, yy, to przybyło z przestrzeni kosmicznej, z laguny, Tarantula i This Island, Elt. Tak? No, więc jest y, fajne to wydanie. Akurat ten film, który dzisiaj omawialiśmy, jest tylko i wyłącznie w wersji oryginalnej, ewentualnie można się wspierać y, napisami angielskimi, natomiast nie posiada tłumaczeń ale chyba trzy z siedmiu filmów posiadają polskie tłumaczenia. Mhm. Dodajmy, bo ja mam singlowe wydanie, to znaczy ja mam te filmy, o których ty wspomniałeś, ale kupowałem je osobno, po prostu albo nie mogłem dostać tego pakietu i już nie mogłem się doczekać i kupowałem je osobno i mam The Thing właśnie to samo wydanie, tak mi się wydaje. Masz zieloną układkę? Tak, z mhm. napisem The Thing. Tak, tak, tak. Tak. Więc mam to samo wydanie. It creeps, it crawls, it strikes without... Warning. Tak, to jest hasło reklamowe tego filmu, dokładnie. Więc powinniśmy dodać, oczywiście, no tak jak powiedziałeś, nie ma tam żadnych dodatków, to wszystko, co, co mówiliśmy o filmie, no, bierze się z tego, że czytamy jakieś opracowania książkowe dotyczące tej produkcji tego filmu. Samo wydanie jest OK. jest film czarno-biały, powinniśmy dodać w wersji standardowej nagrany, czyli 4 na 3. Ja tylko sobie jeszcze przypomniałem taką rzecz, co jest ciekawe i nie jest tak charakterystyczne dla kina pochodzącego z lat 50., że nie ma w tym filmie czołówki w znaczeniu tym tradycyjnym, to znaczy widzimy tylko wypalające się litery, które składają się na napis mm -hmm. tytułowy filmu, a nie mamy w samej czołówce no, aktorów wymienionych, reżyserii, tylko to wszystko znajduje się z tyłu filmu. Ja wiem, że to dla dzisiejszego widza nie ma, nie jest to żadna atrakcja, bo, bo, bo są już filmy w ogóle bez nawet typografii dotyczącej tytułu, takie jak, taki jak film jak na przykład Batman ostatni. Ale, ale rzeczywiście można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj oryginalności. Zresztą ta czołówka mi się bardzo podoba i, i również do tej czołówki, do tego wypalania tych liter nawiązał Carpenter w swojej wersji. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak. Mhm. Dobrze i wydaje mi się, że to, to tyle, jeśli chodzi o, o The Thing from Another World. To tyle. Powinniśmy się na koniec umówić na jakiś kolejny film, tylko nie pamiętam, Patryk, um? czy myśmy... <grych> myśmy się właśnie nie umówili, to może tym razem nie będziemy dobrze, zapowiadać. Dobrze, ale to nie znaczy, że znikamy, nie? Nie, wciąż jesteśmy i czekamy na wasze propozycje ewentualnych nazw naszego podcastu. Czekamy? Tak, tak, tak. tak, tak. Dobrze, Patryku. z, epik, z horrorami małpa gmail.com lub, lub facebook. Lub facebook. Dobrze. Patryku, bardzo ci dziękuję, że że, że, yy, że byłeś ja z nami. A, jeszcze na koniec ostatnia rzecz. Czy ty słuchałeś podcastu, który zrobiłem bez ciebie? Tak, słuchałem. Dziękuję. To tyle. Dobra. Podobał mi się, da, tak? Da, podobał, dobra, mi się podcast, no. nie, podobał mi się ten no, podcast. Nie, podobał mi się. Ale nie znika już. Chociaż wiesz, co? Aha, właśnie, jeden z naszych słuchaczy napisał na Facebooku, że i też dziękuję za, te, za ten głos, że podobał mu się ten epizod. I ja nie ukrywam, że być może jeszcze wrócimy do tej formuły. Jeśli cokolwiek się wydarzy, że Patryk dostanie pakiet na przykład Jurassic Park na Blu-rayu, bo to się zbliża również. A, tym się nie będę podniecał. No dobra, użyłem to jako, jako przykładu. Nie, mówię o tym, że być może za jakiś czas wrócimy do tej formuły i zrobimy kolejny epizod dotyczący muzyki w filmie Grozy, w filmie Science Fiction, w filmie klasy B. To tyle. Bardzo Ci dziękuję Patryku za dzisiejszy epizod. Ja Tobie również dziękuję za dzisiejszy epizod. I do usłyszenia. Do usłyszenia.